Drogie dzieci, mamy dla was zaproszenie Wyjątkowe w tym przypadku Już za chwilę bajki z Ramą Wielka uczta bajkojatków. W chatce pod lasem mieszkał ubogi drwal z żoną Mieli dwoje bardzo rezolutnych dzieci Jasia i Małgosie. Pewnego razu Jasi i Małgosia Bawili się przed swoim domkiem W piaskownicy Mamo, tatą, spytały dzieci Czy możemy iść do lasu zobaczyć, czy licho nie śpi I nazbierać przy okazji grzybów na pierogi? Nazbieramy czubaty kosz borowików Podgrzybków I ususzymy je na zimę No dobrze Idźcie na grzyby, zgodził się tata Ale pamiętajcie, żebyście się zbytnio Nie oddalały, moje dzieci Bo możecie zabłądzić w tym gęstym Wielkim lesie Weź Małgosiu, tę garść guziczków, powiedziała mamusia I rzucaj je za siebie, będziesz wtedy wiedziała, którą drogą wrócić do domu Małgosia była starsza i dlatego rodzice powierzyli jej opiekę nad braciszkiem Przypominam ci Jasiu, dodał tatuś Żebyś był grzeczny w lesie i nie drażnił się z echem na cały głos Ale Jasio, gdy tylko znalazł się w lesie, wykrzykiwał na wszystkie strony Hop, hop! Leśne licho! I ogromnie się cieszył, gdy echo odpowiadało Cicho, cicho, cicho, cicho, cicho. Echo, echo, echo, echo, echo powiedz uchu nie, nie przedrzeźniaj mnie, mnie maluchu Nie drażnij się z echem, bo się obrazi Skarciła braciszka Małgosia W takim razie Małgosiu, chodźmy Poszukać leśnego licha Dzieci krążyły po lesie, ale nigdzie nie spotkały leśnego licha. Nie było go w lisiej norze, ale były tam za to dwa małe liski. Wyszły z norki, usiadły i ziewnęły rozkosznie. To jest lisi Jaś, a to jest lisia Małgosia, tak jak my, braciszek i siostrzyczka. Zgadzasz się, Jasiu? Ale nie. To jest lisi Jaś, a tamta jest lisia Małgosia. Dziewczynki są zawsze drobniejsze i, i, i się ciągle wdzięczą. Dzieci spierałyby się tak dłużej, gdyby nie pojawiła się lisia mama i lisie rodzeństwo pobiegło jej na spotkanie. Lisica czule polizała je po rudych pyszczkach, a Małgosia, jak to dziewczynka, zauważyła – wszystkie mamy są takie same. Ja tam bym nie chciał, żeby mnie mama lizała po nosie. W tym momencie Małgosia nagle przypomniała sobie mamę i rzuciła za siebie pierwszy guziczek. Dzieci wzięły koszyczek i powędrowały dalej, szukając po drodze śpiącego leśnego licha. Ale licho nie spało, ani w parowie, ani pod jałowcem, ani pod brzozą i pod świerkiem na miękkim, zieloniutkim mchu, gdzie byłoby mu najwygodniej. Widocznie licho poszło sobie lichowi dokąd. Za to wszędzie, jak okiem sięgnąć, rosły grzyby. I dzieci zbierały je, ciesząc się z każdego znalezionego borowika, rydza, podgrzybka czy koźlarza. Zbierając grzyby, nie zauważyły, jak coraz bardziej i bardziej oddalały się od domu, zagłębiając się w las, który powoli zamieniał się w wiekowy, szumiący dostojnie bur. A kiedy już nazbierały grzybów cały czubaty kosz, zaśpiewały swoją Jasio-Małgosiową piosenkę. Już mamy pełny koszyk prawdziwków i kozaków, a mama je przyrządzi na wiele różnych smaków. Borowik grzyb szlachetny, najlepszy do bigosu, maślaczek i podgrzybek do pysznych zup i sosów. ryc wygląda pięknie w słoiku marynaty, bo marynowany to wielki przysmak taty. Małgosia chciała rzucić za siebie kolejny guziczek, ale już nie znalazła kusiczka w kieszonce fartuszka Bo wszystkie wyrzuciła Wędrując z braciszkiem po leśnych ostępach Słońce Poczerwieniało jak wielki malinowy lizak I zaczęło się chylić ku zachodowi Kryjąc się za koronami drzew Powiało chłodem Ucichły śpiewające ptaki Wkrótce zapadł zmrok A w lesie zrobiło się Bardzo ciemno Puchacze zaczęły Pochukiwać na świerkach Nietoperze piszcząc przeraźliwie Zataczały coraz niższe koła Nad głowami zbłąkanych dzieci Gdzieś tam hen Dało się słyszeć przeciągłe wycie wilków Nic dziwnego Wschodził księżyc A wilki zawsze wyjął do księżyca A kiedy ze świerka spadła z szelestem Duża szyszka wprost pod nogi Jasia Oboje przestraszyli się nie na żarty – Małgosiu, – szepnął Jaś. – Czuję, że ciarki chodzą mi po plecach. Nie mogłyby sobie pójść gdzie indziej? Jak się przestaniesz bać, to sobie pójdą. A ty się nie boisz, Małgosiu? N – Nie, n nie, nie, nie, bo boję się. Bo – dygotała Małgosia ze strachu. – Ja chcę do mamy, do taty, – jęknął Jaś. Postanowiły więc dzieci czym prędzej wracać po guziczkach, do domu. Choć szukały i szukały, nie mogły ich nigdzie znaleźć. No bo jak? Można było znaleźć takie małe guziczki po ciemku, w paprociach, muchu i kępach gęstej traw? Jasi i Małgosia błądzili i błądzili, ale droga do domu im się gdzieś zgubiła w ciemnym, bardzo ciemnym, Boże. Jasiu, Jasiu, słyszysz? Głośnym szeptem spytała Małgosia. Co? Muzyczkę taką... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. A to oh, kiszki mi marsza grają. Ale dlaczego tak fałszują? Próbowała dla otuchy żartować Małgosia. Bo jestem głodny, odpowiedział braciszek. Zjadłbym nawet szpinak. Całą miskę szpinaku ze szpinakiem w sosie szpinakowym i do tego sałatkę ze świeżego szpinaku. Nie też burczy w brzuchu, skarżyła się Małgosia choć najadłam się strachu. — Ale co to? — ożywił się Jasiu. — Czuję jakiś apetyczny zapach. — Ja też! — dodała Małgosia. I oboje udali się w kierunku, skąd dolatywała kusząca woń. Przedarli się przez gęsty zagajnik, przeskoczyli strumyczek i nagle wyszli na małą polankę. Księżyc wyjrzał za chmury i oświetlił ją pełnym blaskiem. Na polance, o dziwo, stała chatka. Nie taka sobie tam zwykła chatka. Była to bowiem chatka jadalna. Pachniała z daleka chałwą i wanilią, jak ciasto na święta. Zbudowana była z pierników, czekolady i marcepanów. Ja się zachował, spójrz, Małgosiu, ile tu jest łakoci! Lizaki zamiast szybek. Dokoła okienek rodzynki w białej i czarnej czekoladzie. — A rynny to rurki z kremem! — krzyknęła zachwycona Małgosia i zaczęła wysysać głośno krem z wafelkowej rynny. Jaś wdrapał się na dach i zlizywał czekoladową dachówkę, a cmokał przy tym i mlaskał i już zaczął się brać do lukrowanego komina. Dzieci pochłonięte pałaszowaniem łakoci całkiem zapomniały o Bożym świecie, o nocy w samym środku gęstego boru, o tym, że są daleko, daleko od domu i o strachu i o tym, że... Niedawno chodziły im ciarki po plecach. Zajęte pałaszowaniem słodyczy nie zauważyły pewnej dziwnej osoby, która już od pewnego czasu stała z boku i bacznie je obserwowała. Smacznego! odezwała się chrapliwym głosem. Spojrzały i w świetle księżyca zobaczyły siwą staruszkę. Co prawda z jednym zębem, ale uśmiechała się miło i wydawała się sympatyczna I zaprosiła nawet dzieci do swojej chatki Chodźcie do mnie, na łakocie głodne smyki U mnie w izbie jeszcze słodsze są pierniki Marcepany, batoniki i sezamki I to mówiąc już sięgnęła ręką klamki Dziękujemy, odpowiedziały dzieci, nie przestając jeść i oblizując palce. Tak naprawdę była to zła Baba Jaga, a chatka była zaczarowana tylko po to, żeby zwabiać do siebie nieposłuszne dzieci, takie jak Jaś i Małgosia. Baba Jaga zaprosiła ich do środka, weszli, a w chatce nie było ani śladu smakołyku. Było za to ciasno, ciemno i dym się snuł z popielnika, a na sznurach suszyły się fartuchy babijagi haftowane w czarne koty. Dzieci poczuły się nieswojo. Jaś zadrżał, a Małgosia nerwowo wbiła wzrok w miotłę, która pomału przybliżała się do niej. Była to jakaś dziwna miotła. Miała siodełko, lusterka po obu stronach kija, lampę i światełko stopu. Małgosia zastanawiała się, czy to jest przyrząd do sprzątania, czy może miotłolot. Słynny pojazd, którym poruszają się czarownice. Aha, wiele jeszcze dziwów było w tej chatce. Zamiast firanek wisiały w oknach wzorzyste pajęczyny, a w szpary między deskami powtykane były pęczki ziół o wstrętnym zapachu. W wiadrze ze stęchą wodą pływała wielka rupucha i przewracała oczami raz po raz, pokazując fioletowy język, żeby złowić muchę albo komara. Z każdej dziury w podłodze wyglądały myszy i zgrzytały ząbkami. W jednym rogu chaty stała klatka z prętami zrobionymi z sękatych badyli, a w drugim ogromny gliniany piec, w którym trzaskał złowrogo ogień. Nagle wiedźma zatrzasnęła drzwi i przekręciła z chorobotem wielki klucz w zamku. — Zaskrzeczała. — Nie widzicie już stąd, gagatki. Ty, Małgosiu, będziesz sprzątać, prać i trzymać wrzątek na ogniu. — A ile mi pani zapłaci za godzinę, babo jago? — Nie bądź taka cwana, smarkulo! — syknęła baba jaga. — A ty, jaś właśnie, do klatki. Jak się utuczysz, zrobię z ciebie pyszną pieczeń ale mój Jasio jest niejadalny, próbowała Małgosia zniechęcić wiedźmę. Naprawdę, słowo daje. O jednym jeszcze muszę wspomnieć. O koślawym stole, na którym obok czarnej niedopalonej świecy leżała wielka księga założona w środku piórem kruka. Była to książka kucharska dla wszelkich potworów, upiorów i straszydeł. Baba Jaga otworzyła księgę na stronie sto pierwszej. Tam znajdował się rozdział pod tytułem Dania obiadowe i przeczytała na głos Tłusty jaśm nadziewany muchomorami i pieczony na wolnym ogniu w sosie słodko-kwaśnym z wilczych jagód i wodorostów niam, niam, niam, niam, niam. Dzieci chwyciły się za rączki, dgocąc ze strachu, a baba Jaga przedstawiła im plan na najbliższe tygodnie. Najpierw utuczymy twojego braciszka, aż stanie się pulchniutki, a wtedy zrobię z niego pyszną pieczeń, według przepisu z tej księgi. Właśnie, mi natychmiast do klatki, chudzinko! Rozkazała baba Jaga i wypchnęła kościstą ręką przerażonego chłopczyka, zamykając za nim drzwiczki klatki. Na kłódkę. Od tej chwili Jasio dostawał trzy razy dziennie gulasz z jaszczurek, potrawkę z pająków i inne równie ochydne jedzonko. Co wieczór musiał pokazywać babie Jadze paluszek, by ta mogła orzec, czy Jasio przybiera na wadze. <śmiech> Jaś nie był głupi i przez kraty pokazywał wiedźmie zamiast paluszka patyczek. Małgosia zaś pracowała ciężko w chacie od świtu do nocy, zamiatała, gotowała zmuch much rosołek, szorowała piaskiem przypalone rondle i prała fartuchy baby jagi. Kiedy któregoś wieczora Jaś pokazał babie Jadze jak zwykle patyczek zamiast paluszka, ta wściekła się tak, że aż zaczęła gadać do rymu i wierszem wrzasnęła na Jasia. — Co to znaczy? Jesteś chudy jak pogrzebacz. Tucz się prędzej, bo tłuścioszka mi potrzeba. Do tłuścioszka dodam zioła w siedmiu smakach i upiek na obiadek jak kurczaka. I dokończyła. — Masz dwa dni, żeby przytyć dziesięć kiloty. Gagatku Ja Jasio miał już dosyć potrawki z pająków i innych ochydnych rzeczy kiedy baba Jaga wychodziła z chatki, żeby się pogimnastykować na suchej gałęzi. Wtedy Jasiu zwierzał się Małgosi. Ach, Małgosiu, tak bym zjadł kromeczkę świeżego chleba, pachnącego, ze złotą, chrupiącą skórką. Już na te zupki ze szczypawek i pająków nie mogę patrzeć. A Małgosia dodawała rozmarzonym głosem. Obiecaj, że jak tylko stąd uciekniemy, to przez... Tydzień będziemy jeść tylko świeżutki pachnący chlebek. Ja zamawiam przylepkę. Ale jeszcze tego samego dnia w południe baba Jaga wpadła do chatki i wrzasnęła. Dość już tego dzisiaj, chłopcze, zjem cię nawet jako chudzielca. Siadaj prędko mi tu, zaraz na tej łopacie. Muszę wrzucić cię do ognia, a ty zwróciła się do Małgosi. Otwórz drzwiczki, żebym mogła wsunąć twego braciszka do pieca. A jak ja mam usiąść na tej łopacie? spytał Jaś rezolutnie. Mogłabyś mi pokazać? Jak to jak? Zaskrzeczała wiedźma. Tak, jak ja teraz, no, po turecku. I tak jak powiedziała, tak zrobiła. Kiedy jędza siedziała już na łopacie, dzieci czym prędzej wepchnęły ją do buchającego ogniem pieca. Wyleciała wnet z komina w snopie iskier i z taką siłą, że aż pęd powietrza pozginał świerki sosny i leszczyny. I tak baba Jaga została pierwszym na świecie odrzutowcem. No wejrzyjcie przez okno. Może teraz właśnie przelatuje nad waszym domem. Kiedy dzieciom udało się przekręcić wielki klucz w zamku i uchylić ciężkie drzwi na tyle, by móc się wymknąć z chatki baby Jagi, natychmiast pobiegły co tchu w stronę domu, nie oglądając się za siebie. O dziwo, drogę znalazły bez trudu. Nie wiadomo, jak długo przebywały u baby Jagi, ale to dziwne. Na polanie, w brzezinie, niedaleko lisiej nory, stał ich kosz pełen grzybów, świeżych i pachnących. Uradowane zabrały go do domu. Na progu czekali już rodzice. Dzieci rzuciły się im na szyję. Były łezki i całuski i uściski. Teraz... Proszę wszystkie dzieci o uwagę Czas najwyższy, by pochwalić babę Jagę Bo ta pani z dużym brakiem uzębienia Straszy dzieci i należy to doceniać Bez tej wiedźmy, choć to może niedorzeczne Krnąbrne dzieci zawsze byłyby niegrzeczne Kończy się już z bajką płyta Pewnie teraz powiesz Mamo, lubię bajki Jakie bajki? Mama spyta Lubię mamo Bajki z Ramą